Dobry Czesi czołem, tutaj trzeci, jednocześnie czwarty. Piąty? Nie, szósty, piąty, nie, nie, nie. <grafy> trzeci, jednocześnie czwarty. Tender of Tender. Z tej strony Justyna Radziszewska i jest ze mną Jacek Kletek. Musiałam musiałam się przedstawiać. Witam. <grafy> trzeba się przedstawiać, ja tu jestem gościem. Zaobiec mnie. Zaobiec ja to mi. tylko sprzątam. Mhm. Co sprzątasz? Chyba <głos> nie, chyba nie kontakt bezczelnie. Kasę za reklamy. Ooooo. no. I w dzisiejszym odcinku będziemy mieli... My nawet nie wiem, jaki to jest odcinek, o czym konkretnie. Po prostu kilka rzeczy się nad nimi zastanowiłam. I będziemy o tym dyskutować. Tyle. <głos> nie wiem, jaki tam tytuł temu nadamy, ale... Czecki Call of Duty. Nie. How about noob? Nope. Nope. nope. nope. Otwórz te oczy i rozmawiaj ze mną, a nie przysypiasz ty. Ja tutaj zbieram myśli. Mhm. Sięgam do mojego wewnętrznego ja. Tak. Kontaktuję się z no, mistrzem. No, no. no to pierwszy temat, nad którym się chciałam zastanowić to casualowe granie. Co to w ogóle jest casual, tak, w grach? No co to jest? Sama nie wiem. To faceci to wykuli ten termin na 100%. Coś jak nub. Coś Świnie. jak nub, tylko że gra krócej. Jak gra krócej. Że ledwo co gra. To jakaś różnica między nubem a casualem? <śmiech> nub nie umie grać, jak casual gra ledwo co. Ja mogę grać te same gry? No, czemu Można Mogą, być jasno. casualowym nubem? Czyli co, nubem tylko od czasu do czasu? Tak. <śmiech> tak, to się nazywa wtedy Pro. <śmiech> <śmiech> Ale w patrofie, też można być casualem? Można. A Dark nie może, Naszego? bo tam się za dużo umiera wtedy. Co ma kaziołal do umierania? kaziołal to nie oznacza tego w jakie gry gra? Nie, że mało gra. Różnica nie, że po prostu gra mniej niż inni. Ja interesuję się branżą, ma to wszystko w nosie, łyka głupie reklamy w telewizji. Czyli gra głównie w FIFA. Na przykład, albo Battlefield. Albo Battlefield, dobra. No a teraz cały motyw, tak? Jak grasz nie. na Facebooku, No to jesteś kaziołalem? Tak. A faceci, którzy grają na Facebookach, są Też. tacy? Prawdopodobnie. Ale myślisz, że tacy, którzy tylko grają, na przykład bo muszą nakarmić krowę w tym farming, coś tam, o albo odnowiło im się życie w Candy, Candy Soda, Pop, Crash, Saga. <śmiech> Candy <śmiech> Crashu, <powiedasz>? no. Tak. <śmiech> myślisz? I na przykład widzą Battlefield i mówią o nie za dużo guzików. <śmiech> tak. Są... Ja jestem pewien, że są tacy ludzie na świecie. Ale faceci. Bo kobieta, kobiety to wiadomo. też. Ale ja po tak teraz się zastanawiam. Też ono. Dałbym znajomemu pada, to nie wiedziałbym, co naciskać. Ale gra gry? Stara się. Co to, to znaczy, stara się? No nie idzie mu, tak? <laughs> Czyli pewnie się nie zna w ogóle, nie wie, jakie mhm. gry są ani nic. Nie zna nawet angielskiego, więc. A no to, to zacznijmy, że to jest pierwszy problem, tak? Tak, ten koleś w sklepie z grami, który okay. chciał reklamować Forze, tylko dlatego, że. Powiedział, że jest zepsuta, że ta gra nie działa, że to jest padliwe, szanse swoich pieniędzy z powrotem, bo on odpala grę i ona mu nie chodzi. No. Babka wkłada tą grę, odpala, mówi, no tutaj przelatuje tylko demko i dalej nic nie może robić, jest gra zepsuta, no nie? Babka też nie wiedziała o co chodzi, a na ekranie było napisane naciśnij start, żeby rozpocząć. <grym <grym <grym tłumacz info, po, no, angielsku. po angielsku. No widzisz, no i to był podstawowy problem. Ale teraz zastanówmy się, czy właśnie kaziłalami nie są też osoby, które angielskiego nie znają, tak? Nie. No bo, proszę cię, nie ma dużo gier po polsku, tak? No ale można grać po angielsku, tak? No ale nie każdemu się chce. Jak widzi angielski, to ma jakieś odruch miotne od razu. Znam jakieś tam osoby, co grają tylko po angielsku, a nie znają angielskiego. Co grają po angielsku? Na ja wszystko. Z solucjami na internecie po polsku. No to co za sensor, gora i logika. Żaden Nikt nie mówi, że to będzie mądre. <laughs> No dobra, no, okej. Okay. A teraz się tak zastanawiam, jaka jest różnica między casualo casualowym facetem a babką, tak? Żadne. Nie, ale popatrz na to. Na przykład faceta nazwiesz kazualem jak gra w Battlefielda, tak? Teraz na różni gra... rak. No dobra. A jak teraz taka babka ci zagra w Battlefielda, to od razu siedzą z hardcorem, tak? Mm, nie, <śmiech> dalej jest casualem. No dobra, a jaką grę? Co na jaką grę? Nie chodzi o gry, tu chodzi o czas włożony, tak? No dobra. Jak ktoś gra sporadycznie, to jest casualem, tak? No dobra, w moim głowie jakoś casualowy się oznacza... Um... No tak, wiem. Nie, chodzi o to w gry, które gra. Nope. No dla mnie to tak jest, ale... To... No, nope. no dobrze. <grychy> Och, ta dyskusja z tobą. Jakbym z mamą rozmawiała te... <grychy> Wieczne zaprzeczenie. Hej! <grychy> Aleś się rozpędził teraz. Mhm, Wech <grychy> <grychy> <grychy> <grychy> No. No dobra, no to tu nie ma różnicy, to już wiemy. Dobra, no to jak casualowy to jeszcze jest hardcorowy, tak? tak? Czyli który... Non-stop dość... gra. Non-stop gra. A to też nie dotyczy gier, które gra? Nie. Tylko, że non-stop gra w coś. Hmm. Skończyli jedno skończy, jedno leci na drugie. No ja myślałam... Czemu się zawsze wydawało, że hardcore to zależy od gier jakie gra? Co ja, że ja w innym Jakieś Może ci coś... się źle wydawało po hmm, prostu. Chyba tak. Bo się zastanawiałam, tak? Czyli nie poznasz, co grasz, możesz być hardcorem. W mhm. Candy Crush jak krasz codziennie i czekasz, się życie odnowi, to też jesteś hardcorem. Czy nie? No? Zależy, ile gier grasz. A, widzisz. Czyli, że w sumie czas. No dobra. A no, jak na przykład grasz właśnie tylko w Candy Crusha, To co? <śmiech> jesteś kobietą, ale idzie. <śmiech> nie! E. Będzie mi o ale hardcore. To nic, to jesteś casualem, bo grasz tylko w jedną grę. Czyli To też zależy od ile gier chcesz. No, przecież bym ci to powiedziałem. No, cicho. No dobra. Gadać z kobietami. Wiesz co? Wyjdź. Wyjdź mnie nie denerwuj. No. Milcz jak do mnie mówisz. Nie denerwuj. Op, op. Hmm, czyli moje punkty nie miały sensu, bo nie ten punkt widzenia miałam. Ty się tak nie ciesztaj. Punkt Ale to jak babka ma na przykład własną konsolę, to co jest? A jest? Nie, Sama sobie kupiła... A co tu na no co to ma do rzeczy? nie wiem, no bo ty... Ostatnio ci przysłałam taki tekst na piekielnych, gdzie babka poszła sobie kupić Mortal Kombat, a pani się powiedziała, że to nie jest gra dla dziewczyn. No bo nie jest. Nie ma w nim kuchni. Tutaj mówi to pan, który... Wiem, że będzie jakiś cios. Serio, jestem kulturalny i cywilizowana, a nie to co ty <laughs> No tak, jestem No No jesteś z małej wsi pod wodziem, no to co? <laughs> z dużej wsi pod Zastry... Nie, ja moje miasto jest, proszę cię, stolicą Tak, dzielnicą z dwieża Chciałbyś ja znalazł zabawka, jak zwykle dyskusja na poziomie, nie? Nie, <grystanie> styroperek z do nie spodziewał. Też drugi jaki masz, możesz normalnie tak. parkoury robić. A nie wiem, więc... na drugim siedzi żaba. Dobra, wracając do tematu, bo gadałem, są non stop są o topy. No, tak. Ciekawe dlaczego. Hmm. <grystanie> wiem. Dziwny, nie wiem. Jakie jest dziwne, nie? Jesteś nudny. Dobra, jak pogadaliśmy całe pięć minut na temat casuali. <grystanie> na pewno pięć? To szaleństwo. Pięć Cicho. minut z tobą tak rzucił. No ho z czym go z z hey. <śmiech> Dobra, i teraz w związku z tym, kobiece i męskie gry. Nie ma. Jak nie ma? Nie ma. No jak nie? No nie ma. Czy widzisz dużo facetów grających w Cooking Mama? A raczej skierowani są do kobiet, tak? A dark soulsy wątpię, żeby były skierowane do babek. Nie ma damskich, męskich, jest. No ale jest. Persona. nie ma takich 100%, ale są skierowane do odpowiedniego, jak to się mówi, publiki, tak? Odpowiedniej. Mhm. Tak to się mówi? Publiki? Tak. Hmm. No. Biorcy. Od, o odbiorcy. Takie ładne słówko dzisiaj, no. No i one są skierowane przecież bardziej dla kobiet, albo bardziej dla dzieci, albo bardziej dla nastolatków, i tak dalej, i tak dalej, idąc w te grupy. Um, idąc dalej w te grupy... więc ja się teraz wyciąć, hahaha, ha. Byk. <laughs> idąc dalej w te grupy właśnie tematyczne, i tak dalej, no to są bardziej skierowane gry do kobiet. Co tu się dzieje? Gry skierowane do kobiet i bardziej skierowane gry do facetów. Więc... E... Nagrywasz. Dobrze. A bym ci krzywę zrobiła. No, <laughs> no, więc to w związku... No, więc w No dobra. <laughs> <osiemny temat. laughs> ale masz blupersy. Uh -huh. Aha. <laughs> <laughs> blupersy. No. I w związku z tym są te ja takie pseudo kobiecy. Można No pytanie tam masz, tak? O co panu chodzi? No, niektórzy faceci jak weszłam do jednego sklepu z grami to jak mnie zobaczyli to nastąpiła panika, tak? No pamiętam. No, nie. więc... Weszliście z naszą koleżanką. Nie, to sama fantazy. weszłam. Sama? No, w Szczecinie. Weszłam tak jakby sklepu, a pan tak na mnie popatrzył. Czy <śmiech> stanęłam i gry popatrzyłam, to już w ogóle pan trochę zwątpił. No, chyba <śmiech> No, a później jeszcze poprosiłam o coś tam, to już w ogóle był szoku. wiesz, dlatego <śmiech> mówię. Nienawidzę nie? Dlatego mówię, są kobiece i takie bardziej męskie gry. I dlatego nie. uważam, że ja wiem, że dla każdego jego porno i Każdę że nie mną. ma takiego sztywnego podziału, ale są skierowane bardziej lub mniej. No są. Nie. Ta A twoja dyskusja jest taka niesamowita. Dlaczego nie? Boję. Nie. A rozwiń. Bo niej. <laughs> A rozwiń tak, bardziej. <laughs> Jeszcze ma nie, bo... Nie, bo... bo nie. Nie ma gier dla kobiet, nie ma gier dla mężczyzn. Są po prostu. Tak samo jak nie ma gamer, bo i gamer, boy. To jest tylko game No, jaki purysta się znalazł tej. <śmiech> Dumny. <śmiech> Czysta rasa gamer. No ale nie, nie powiesz mi, że więcej facetów gra na przykład wizualnowe Albo proszę ciebie, w date'y. Chociaż sim -daty to już jest inaczej. Sim nie date'y. Nie. No, sim date'y. Przynajmniej chodziło mi też trochę... A nie, dobrze, o sim mi chodziło. No dobrze, erogen, no ale to też babki grają. O co, na pewno? No. Każda babka lub nacki. I jeszcze jest kwestia tych całych morbków, tak? Czyli te wszystkie. Tak, ale chodziło mi. Jest, zostawcie zabieg krzywek. No, powiedz jeszcze. No powiedz, game. Chodziło mi o World of Warcraft, chodziło mi o te. Co tam jeszcze mamy? W finale, tak? No, te wszystkie to są. Ro. A, ro był, nie wiem. Tibia. Tibia, nie Tibia, no i to raczej większe grono jest facetów, tak, grających to. Tego nie wiadomo. Bo? Bo każdy facet gra kobietą, każda kobieta gra kobietą, a każdy... Każdym facetem gra kot. to już ustaliliśmy tak, u tak, ciebie tak. na podcaście. Tak. <laughs> to tak. To już wiemy, ale ja tutaj uważam, że więcej facetów tam gra. No, bo szukają żony. Nie. króla Tak, twój ojciec garający w, w, w, w, w, w, w wasz ukarzony. <grystansi> On już upolował. <grystansi> na imście. Tak. lutował sobie kobietę. Mm -hmm. Tak, każdy będzie no, no, no. Idzie na rajda i lutuje sobie kobietę. I <grystansi> zbiera dodatkowo pierścionki, tak? Kiedyś ściągało się je ze mula, a teraz. <grystansi> I drukowało... No teraz w końcu możesz wydrukować inter ten. Internet. Z nie, tak. samochód z internetu. ...ściągnąć i wydrukować. No jak ktoś ma drukarkę 3D takiego rozmiaru. No tak, rozmiaru. no ale przecież jakie tam były schizy. Pizzę możesz sobie gotową wydrukować. No bardzo smaczna będzie. Mhm, na pewno. No dobra, normalne składniki dodajesz. No, <laughs> Drukarka super. ci to mieli, gotuje, drukuje. No no no. no, możesz te wszystkie do tego. Też możesz No te... oczywiście. Mhm, bo mi się nudzi, też czasami by się przydało bym wydrupać sobie RPG. Przechodząc dalej na temat Zobaczmy. RPG jako gry dla kobiet jest <gry> Tiro wow. rumuńska. Nie, nie <gry> się, będę mieć rumuńska, to będziemy mieli PG-18 przez <gry> Tak? Ty powinieneś mieć PG-18 w dziwkę, tak? To, co z tą dziwką było? Jaką dziwkę? To co cię cytują? A że szukałem dziwki dwie godziny, no nie mówię bałem. No właśnie, na no to ale ty to powinieneś mieć tam peggy w ogóle 300. My tam jesteśmy, Explit, Explit, coś takiego. Mhm, mm no oczywiście. I tak samo zastanawiałam się nad rpg że. RPG dla kobiet. Mniej więcej no? miecie podłogę, tym nie wszystkie. Oj, przestań, ja tu poważnie mówię, a ty się kilka nabijasz. No, no. już? Czy się ashamed? Chociaż trochę minimalnie. Yes, a hey, shame. No. As Hammer. Jak to zabezmieniała, jak imię jakiegoś muzułmanina, nie? Nie, nie. Co ty robisz tym monitorem. Nic, się... wyłączę się po prostu. Bruxelka będzie miał... Tak, nie lubię, co? Cię zaraz. auto do Blupersy. Dobra. Polwarg RPG. RPG. Zastanawiałam się czemu kobiety lubią grać w RPG. Ale to chyba dlatego, że tą postać tam możesz rozwijać, tak? Że zazwyczaj masz um, ciekawe historie poboczne i niepoboczne. O co ci chodzi znowu? Przypomniałam się historia fajnie RPG. No mów. Jak w pewnej grze. Do mikrofonu, proszę. Jak w pewnej grze na konsole PlayStation 2 Justyna miała swoją mega mocną ekipę, gdzie łucznik i kolej z bronią biegał z toporkiem. Ej, to była najsilniejsza broń, a ja wtedy nie zdawałam sobie sprawy, że każdy powinien mieć swoją. A że mogłam jej wyposażyć, to wyposażyłam. Mogłam. Wszyscy biegali ci. Ucznik ci biegał tak. z toporkiem. A jaki demycz? <śmiech> Ej, trzy czwarte gry? Wszystkim no. równo kupowałam to samo. Równouprawnienie równe było tam? 100% po prostu. Jakby mogła, to bym jej płytutkę w ogóle założyła, nie? Mało kobiet gra A co, tak dużo masz koleżanek, że możesz to stwierdzić? Widzę po otoczeniu. Matko jedyna, jak po otoczeniu, przepraszam? Na internetach. A na internetach, widzisz? W jaki sposób? Nie mało kobiet się wypowiada w tematach ARP. E, to, że się mało wypowiada, to wcale nie znaczy, że mało gra. Pamiętaj, że kobiety nie dzielą się aż tak grami. Ono ci może później napisać na forum o, o wizaru, Na forum o widzażu, a, a łupie jednocześnie tam powiedzmy w Fallouta, tak? No mądry. No. No, no, widzisz. Daję ci tą przewagę. Och. Dalej mam to jeszcze napisane. Mm. Simsy. Simsy. Simsy Na pewno facecie grają dużo. Grają, no, pewnie więcej niż kobiety. Pewnie tak, bo jednak do pozorom faceci to więksi plotkarze i jak mogą sobie tam zrobić jeszcze harem, albo w ogóle jakieś dziwne rzeczy tam mieć w tych tych, to uh, takie rzeczy. Kobiety nie grają w Simsy, kobiety bały się w projektowanie domu. W Sims. To chyba twoja mama. Kiedyś architekci tak robili. A, tak, teraz Co? mają lepsze programy. Tak, lepsze programy. Kiedyś Simsy były najlepszym programem. Tak, no bo całkiem niezły zestaw rzeczy tam mieli, brak pozorom. A jeszcze. Do... No właśnie, jak jeszcze pododawali później te wszystkie Ikei, Ikeje, Ike? hm -y, jakieś ubranka, jakieś inne, tamten. Ale mój Sim nigdy nie lubił mojego w ogóle gustu. Nie, nie zawsze, ma zawsze raz mi się udało jeden pokój zrobić, że im pasowało. Już na kodach, bo inaczej by mnie nie było stać. Cheater, cheaterka, A cheaterka, A ja jedynkę grałem. Cheaterka. Ty, ja się zatrzymałam na dwójce, nie? Czterka. Najpierw miałam zawsze bambusowe rzeczy, ty. A później dopiero jak miałam pieniądze, zainkubowałam nawet bambusowy ten, telewizor. jak się ulepszał. No jak bambusowy się ulepszał, to już tele... No był! był w jedynce. To cały bambusowy zestaw rzeczy trzeba było uważać, żeby ci kuchnia nie zjarała w 5 sekund, no bo bambus, nie? Dobrze. Nie dużo rzeczy dziwnych miałam w Simce. Ale to ty nie wiedziałeś. nie wiedziałeś, że można błagać śmierć, żeby nie umarli. I byli w zombie. co hmm? czemu nie błagałeś o śmierć? Ale nie? można poderwać śmierć. Ale to w czwórce. Tak. Hmm. Znaczy nie wiem, czy można, można się starać, ale... Nie wiem, czy można za nią wyjść. Czy za niego. Czy to tak? by było coś. Deadpool style. Hmm. Wiesz? Ach, nie słyszą twojego kiwania ludzie, wiesz? Kiwanie go za prywatą. Dobra. Dobra, to też o Simsach. Spotkałam się też z tym, że faceci są zdziwieni, że kobiety jak grają powiedzmy już grają w tego WoWa albo grają w Skyrimę, że, że one nie latają i nie zbierają kwiatuszków, tylko na przykład bawią się tam... co oni tam mogą się bawić? Mordowanie, tak? Stworków tworków za. A widzisz? potem narzekają, że nie mają levelu, bo quest był nazywany kwiatków, a te poszły zabierać dziki. Tak? Naszkali? Ja nawet nie wiem takich rzeczy, ja tylko się spotkałam. Się nie ciesz tak, jak głupi. przykład. Dobrze. No. no, ale ponoć są takie rzeczy. Nie wiem. Tak, kobiety MMO? Tak, kobiety w MMO, które zbiera... nie zbierają kwiatuszków. Ja się osobiście też zbieram kwiatuszki, ale. Bo to, był quest. Bo to był Quest. Nie, to była Gildia cała, która się zbierała w Czy? MMO, bardzo MMO. Ale nie no, co nawet nie MMO, ale RPG, tak? W MMO też są zdziwieni, że one tam modują. Chociaż nie wiem, bowiem można kwiatki zmieniać, zbierać. Można. Wiem, że w Neidzu możesz tam jakieś tam robić różne dziwne rzeczy. Albo w można było być tylko chemikiem. Pamiętam, że godziny spędziłam zbierając polarne listki, żeby zrobić poty, żeby sprzedać poty. A to się z grzybu brało. No ale te grzyby nie były jakieś super czyste. I zaczęło mieć 99 spory, no, tak, no. non stopie no. sić i zabijać. Z każdego no. spora miałaś mniej no, no, no. jednego tego. Tak, tak, tak. Aż Ale taki dwa. wysoki poziom nie miałam, żeby mieć spory, wiesz? Przykro mi. No to był skill, tak? Nie. A co? Tu? po prostu plant coś tam. Zdro? Takie coś było? Mhm. Zbiłaś sobie grzybkę. Grzybisz tam coś i wtedy mogłaś to zabijać i mieć te itemy na poty. Okej, okay. dobrze wiedzieć? Po co ja mm. latami zabijam dwa szybki i przez trzy godziny? Mm. Nieważne, nieważne. Nie, tak w dostawimy. zostawimy chociaż straszne gry dla kobiet, a straszne gry dla facetów. No dla mnie momentami był straszny Tomb Raider, więc ja nic nie mówię, ale Na to się tylko... znajomy znajomej momentami był straszny cały flower. Nie, nie był cały, tylko ten jeden level z burzą. co ją raził. A później poszła i przeszła limbo. Tak. Nie rozumiem. Zdecydowanie nie rozumiem. Nie. nie ma strasznych gier. Jak nie ma strasznych gier. Są tylko obrzydliwe gry. Nie, no są straszne gry. Nigdy nie miałeś żadnej żadna cię gra nie zastosowała ani nic, ani trochę? To, co tam w więzieniu był kolej zamknięty, cię nie zastosowało? Sefering, nie? A co jeszcze grałeś? Cisza na skupienie, jak myśli intensywnie. jaki <laughs> gro horrory, chyba w niewiele. Nie, no sporo, sporo gry, ale to nie były jakieś tam horory, horory, horory. Thrillery pewnie, bardziej. Nie. To niby były horrory, ale nie nazwę tego horrorem. No dobra, no ale widzisz, ty byś nie nazwał tego horrorem, a ja nie mogę patrzeć, jak ktoś gra w ten obraz, Resident Evil, jak na ciebie zombie leciało, to ja się stresowałam, tak? A nie wzruszony w ogóle. Mm -hmm. Dlatego potem cię naszła ochota na cały sezon The Walking Dead. Co cztery. <laughs> Tydzień. Nie no, dwa, jeszcze czwartego nie skończyłam, jestem w połowie akurat. No. Kretwario! No. ale w The Walking Dead nie ma za dużo zombie. Znaczy są. Znaczy ja napiszę w ogóle na ten temat, co mnie denerwuje w tym The Walking Dead. Spoiler. No spoiler. Jaki spoiler? Czego? Ty napiszesz? No straszne rzeczy, naprawdę. Jest... Tragedia. No, więc jak stwierdziłam, dla kobiet zazwyczaj straszne jest już, bo ty nieważne jaki film włączysz, nieważne jaką grę prawie włączysz. Włączysz Amnezję, ona umiera. Włączysz, nie wiem, Rezydenta, tak? Po 20 latach. Ona przerażona. No teraz to was też wiele osób stosował. No mnie wystresował, no. Na facecie tylko wiesz, wow, ładne albo wow, spadajnie. No. Jak w Dead Space. Dead Space nie był straszny. No właśnie, a niby horror. Znaczy na początku mnie trochę zestresowało to bieganie w tym kaftanie i unikanie tego sam początek w pierwszej części. Dlaczego? Nie wiem. No bo jakieś łapmacki się po mnie wyciągały. A później jak miałam strzelać, to tak słabo. Jakoś takie to było bez sensu trochę. No, słaba seria. No. A trójka to już w ogóle nie wiem, to już ja maszyną słabe. No, jak jeszcze mamy horory? Nie wychodzi teraz wcale wiele dobrych horrorów. Nie. Nawet, niby, Corpse Party taki był thrillerek, nie? Bardziej. Niż no, ale to było dwa d to nie było straszne. No, no ale kurczę. Dlaczego ciekawe nie robią takich? czy znaczy nie umieją już chyba robić takich dobrych nie, horrorów. Nie, bo to wszystko bazuje na wyskakiwaniu stóp. No. Człowiek podskoczy i to wszystko, nie? A nie yeah. później boi się, Yo, że coś Horror szafie. 15 na 10. Hmm. Tak samo w tym.. Hmm. Co to teraz wyszło, co tak ludzie przeżywali z tymi pasami? The no, to nie też taki horror miał być, nie? No jakoś nikt nie. Podobno było... daje radę, ale też nie jest za bardzo straszne. No te pasy. No te pasy do były. Wszystko niszczą te pasy. <laughs> pasy zawsze pasy. wszystko niszczą. <laughs> Season pasy to złe. A season passy to już w ogóle niszczą. Portfel. Portfel niszczy? A portfel niszczą season passy, okej. Okay. <śmiech> Spoko. No dobra, no bo tu nie mamy nawet na, tym, na co, na jaki temat rozmawiać z tych gier. No bo nie ma prawie, tak? tak wszystko są tylko no. strzelani. Gier. No, nie no, znaczy jeszcze myślę, że ta amnezja chyba? Czy outcast? Może. W każdym razie tam się nie strzelało. Tylko trzeba uciekać. Ale to też jest słabe. Czyli ale no, nie wiem, skokuje, ale ja nie lubię jak mnie coś goni na przykład, nie? I dla mnie to już jest takie bardziej stresogenne. A nie ma takiego klimatu osaczenia, nie ma takiego klimatu, że coś się czai, tak? No. Nawet w najnowszym alienie tego nie ma. Nie, tam jakieś w ogóle bugi ma jakieś dzikie też. No. Ten alien za tobą pełno prawie jak twój piesek. No. I z tym ogonem tam zapierdziela. Kręci się dookoła jakiś stalker. To nawet nie jest straszne no. A mogło być dobrze, nie? A mógł zabić? A mógł zabić, a tylko straszy? No, deszczelny. Deszczelny. E, Tak. No, no to zostawimy strach. Co tu mam jeszcze? He. Hmm. Teraz coś cudownego. Podejście kobiet do grających facetów, że to jeszcze dzieci są, bo grają. Jesteśmy bożyszczami. Jesteśmy boscy, bo nie, gramy. Nie, nie, i odwrotnie, grająca kobieta dla faceta bożyszczem, bądź stworzeniem, które nie wiadomo co robi w tej dziedzinie nie jest takie podejście, Kobiety, tak? Kobiety to dzieci, Bo baby są jakieś inne i głupie. <śmiech> Tutaj <To jest śmiech> bo baby to chuje. <śmiech> nie, to nie pasi za bardzo. No, nie będę cytował filmu. Jaki? <śmiech> Przepraszam. Tak, w jakiejś polskiej komedii było, bo Ty? baby to chuje. <śmiech> Okej. Okay. Spoko, good for them. E no ale zobacz, jest takie podejście w tej grze, tak? Albo facet dostaje kociołk że babka to w ogóle wow, co ty robisz w tej grze. A potem ty... się okazuje, że to małych nastolatków. Ale nie, no powiedzmy, księdacją. spotkałam się w Tibi, że mnie od razu wszyscy za mną łazili, tak? Jak się dowiadywali, że jestem dziewczyną bo do numerki G przyszli fotkę. No, to jeszcze takie czasy. były. Te czasy były, były GG, tak. i fotki. No, ale nie chodki.pl, to po prostu fotkę. O, widzisz, no. Albo z drugiej strony się od razu śmiał, tak? Z kobiet, że... Mm, zrób mi kanapkę. No, zrób mi kanapkę, co ty to robisz? Noob, tak? A, F, Serio, zrób mi kanapkę. Nie, nie zrób kanapki tej. No. I... Co o tym sądzisz? Czy tak się dzieje? Czy ja zmyślam? Zmyślam. Dlaczego zmyślam? masę kobiet znam, które grają. Z kilkoma wygrałem. No. Dla miłych jak... <śmiech> <śmiech> <śmiech> Bardzo nie, tam ci wymysły małych gimnazjalistów, którzy twierdzą, że kobiet w internetu nie Ale wyobraź sobie, czytam felieton, bodajże? No ci go pokazywałam. O, o tej babce, co... No napisała Felieta na ten temat, tak? I, no. i na, właśnie... YouTube. Na, YouTubie... ja na YouTube był właśnie... <śmiech> na YouTubie. Na YouTube. Na YouTube. okej. Na YouTubie był taki filmik, że babka właśnie zrobiła animowaną wersję Jak to jest... Yy... Nie, to nie o tym mówię. To było Gamer Girl. To nie. Ale był też tam taki artykuł o... Mm, babce... Czekaj, co ja tu kręcę? No. Coś nakręciłam. Tej. Hej. Nie, no był jakiś artykuł i babka mówiła, że to, że to, że gra w gry to nie znaczy, że tam jest nubem że jak gra w MMO, to nie znaczy, że idzie kwiatki zbierać. No, kto ją tam wie? Że... ta Sarkazyn niby walczyła o równouprawnienie kobiet, a kupowała sobie buty za 20 tysięcy. Czy to ma jedno do drugiego? Feministka. Co, mają buty do feminizmu? Są zbyt kobiece, Na walczą o równouprawnienie, tak? Każde buty są zbyt kobiece. Za 20 tysięcy. Powiem ci, że tak się teraz coś trochę <głos> bez sensu. Oj tam. Ale nieważne. Aleś nie do tego. Nie nie to. Nie no, ona to w ogóle wtedy przesadziła. Ile to było częściowe, ten filmik? Cztero, Dwó? Cztero, na Cztero. zbierała kasę. A ona zbierała to kasę jeszcze. ja się nie zapłaciła za prawa autorskie. Do czego? Do tych gier, co pokazywała do kawałki. No. Hmm. Bo, nie wiem czy słyszeliście, ale ona zrobiła cały taki filmik właśnie czteroczęściowy na temat... Y Kobiet ofiar w grach? Of video games. A, okej. Okay. No i w każdym razie tam nakreśliła całą wizję, że nieważne jak przedstawiają kobietę, no to ona jest zawsze uciśniona, że zawsze ją ktoś ratuje, że... Jest e... w lodówce. Tak, że zawsze albo w kuchni, albo jakbym głupią portretują i tak dalej, i tak dalej. Trzeba wymyślać jakieś scenariusze gier, gdzie to kobieta ratuje mężczyznę. Pana Piernie się da chciało <laughs> Ale powiem szczerze ona nie zarantowała. No takie by tam wymyślała, nie? Doszukiwała się jakichś tam siódmych głębi w Donkey Kongu albo w Mario w ogóle. Im dalej kobieta od kuchni, tym bardziej. Tak. Bo <laughs> by się tyst nie znalazł zaraz w kuchni, nie? No. I nawet mi się nie chciało jej słuchać, no bo kurczę. To chciało mi się, wiesz? No dobra, dobci, no dobra, no. Że cię jedę chciało. Tak, bo ona się zachowywała jakby te wszystkie umysły pozjadała, jakby tylko ona ratowała świat od trzowinistycznych męskich świn, które tworzą grę tylko o facetach, nie? Że nie wiem, że uwolnijmy się od nich, że stwórzmy w końcu grę, gdzie kobieta tam dowodzi czy coś tam. Legend of Zelda. A jakby wcale nie było takich gier w ogóle, nie? of Zelda. Tak, gdzie wszyscy na linku omówią Zelda. No... Jo. Jest z tych postaci dużo, tak? W wielu grach. A ona miała taki problem tam. Takie rzeczy wymyślała. Taka nie, dumna. Może tylko kasę zebrać i tyle. I cisza nastała o niej znowu, nie? Tak. Tyle jej było. Coś no tam jej pocisnęli i nagle się schowała pod ziemią. Tak, dużo tego dosyć było. Dużo ludzi dyskutowało na ten temat. Filmiki nagrywali. Denerwowali się. Koled tak lubi krzyczeć. Też zaczął na nią się czepiać. Mm. Nie wiem. Się... Na pewno nie Angry Joe. Nie, nie no. on. Nie, jakiś tam inny koleś. To nie ważne. No. <głos> jak nie Angry Joe to nie ważne? Tak. No i te wojujące babki też tak psują później wizerunek, nie? Kobiet. Ja wam czy ta babka w ogóle miała jakieś pada w ręce, nie? Zwróć się, 60. Miał być świński dowcip, co mogła mieć w ręce, ale... No, to, to by jej coś dało do myślenia, ale to raczej nie BG bardzo. PG-18, 30 300. 300. R-100. Musisz od razu brać tę przyprawę z duny, żeby tutaj dożyć do 300 i móc to posłuchać. To <gryb> Odcinek tylko dla ryb. Tylko dla... Za... Ryb? Serio? Nie oglądała się Metalokalipsa? Nie. Nagrali album tylko dla ryb. ryb. <gryb> Może dla ryb jednak. Jak ludzie go słuchali, to umierali. Był serial czy film? Nie. Aha, nie, nie oglądam. Metaloka, ta lokalny ciekawe czemu. No, nie wiem. Czy mnie nie słuchała takich rzeczy i mnie to nie interesują? Jak zwykle, wiem. <grym> no. Mm. I w drugą stronę, tak? Kobiety do grających facetów. Że jak kobieta nie gra w grę, to od razu facet siedzi godzinami i jest w dzieciak, bo gra w grę i nie robi nic pożytecznego. Ostatnio też znowu czytam artykuł jakiejś takiej babki. Jak przeżyć z grającym mężem? No jak przeżyć z grającym no, mężem? Nie wiem, nie mam męża, ale jak przeżyć z grającym mężem. I ona tam pisała, że... Mm, idą na kompromisy, tak? Ona się nie czeka tego, że on gra. On gra, ona Nie. Ale z drugiej strony, on na przykład rano musi zrobić kawę iść po Łuk, tak? I nie ma, tego zmiłuj, bo... Będzie zła. No i ona nie neguje tego, że on gra, to jest jego hobby, ona ma swoje hobby, tak? Ona ma, na przykład chce tam iść na zakupy, to sobie idzie i on nie może jej narzekać, z są, tak? Tylko, że z kobiety nie mają takiego podejścia, mówią, że jak facet w gra, gry, gra w gry, to jest takie o, dzieciak, nie? Że... O, śmierci. Na przykład, o, że się od razu nie myje, że od razu nic nie zrobi, że nie umie nic, tak? Że ma zapalenie moczu. Chyba nie moczu, także. Według TVP zapalenie moczu. Serio? Tak, bo tak w tym reportażu, że gry powodują zapalenie Chcą <grystanie> Samozapon moczu, nie to sikasz ogniem. Nie wystarczy, że ten widziałam tam kilka reportażów na temat grających ten koleś, co tak napierdzielał na tej kawiature tak. na planinie, nie. <grystanie> Totalnie ich strollowa. Tak, później tam czytałam, że nie mógł się powstrzymać po prostu, jak zobaczył, że go nagrywają. No. Ale oni za każdym razem odkrywają, że gry. Ludzie od tego umierają w ogóle, za każdym razem ludzie od tego umierają. Ile razy były, no TVN szczególnie lubi takie reportaże, nie? O no, umieraniu, no. No, umieraniu, że wiesz, agresja, że nie wiem, cokolwiek, mordują się od razu, tak? Było kilka przypadków, że koleś się tam oglądał, się, nagrał się w, powiedzmy w Call of Duty i później wylazł z pistoletem i strzelał i się zastanawiał, czemu tam ci się nie podnoszą, nie? I nie respią. No. Serio? No. No są, ludzie są głupi, ale to Ameryka. są psychiczni, tak? Ludzie. Jak ktoś ma tendencję, to ma tendencję i koniec. Jak chce zagra w grę, to go to pobudzi i tyle. A jak normalny człowiek gra w grę, to nic nie będzie. No proszę Cię, my już dawno powinniśmy mordować tych wszystkich grach, co przyszliśmy, tak? Po tych wszystkich The Last of Us, Red, Red, Red Dead Redemption i tak dalej i tak dalej. Lepiej nie otwieraj szafy dzisiaj. Muszę, niestety. No i... Nie rozumiem tych kobiet, które właśnie takie mają problemy z facetami nikt ich nie rozumie. Bo jak one, dobre, jak one robią coś się, dobrego, jak one robią coś dobrego, co one lubią, to facet musi to robić, tak? A jak w drugą stronę facet coś robi co lubi, to, to jest głupie. No, tyle. Tak. Bzdura w to ogóle się nie totalnie. No. no ale ciekawe czemu, nie? Te kobiety są takie. Głupie? No. Bo co? są. Nie? Oj, a co, facet też są głupi, bo są? No, Chłopaki są mądre, a dziewczyny są głupie. Lala, lala, lala. Z przybywa, nie słucham cię, la la la. Nie masz racji. Tomek, nie możesz mózg. mnie ubliżać, Na mózg ci się rzucę. No dobra, a teraz wyobraź sobie jakbyś miał właśnie taką grającą babkę. Ona no. by na przykład nie zrobiła ci obiadu, bo miała. Yy, co tam miała? Chciałbym przypomnieć pewien incydent sprzed kilku lat, Insta. kiedy to pewna dziewczyna grała w Uncharted przez cały weekend. Przepraszam ci bardzo, ale była twoja babcia i ona była od obiadów. Nie. Czy mogłam przypomnieć? Nie, nic nie widzę. Spadaj. Jesteśmy profesjonalni, więc jest. nie będę wycinać. Bycz. <grym> no. Ostatni raz ci kupiłem Uncharted. No bo nie ma więcej. Nie masz pojazdówkić. No i co chciałam nie powiedzieć, nie. Nie wiem, po czemu na przykład faceci mogą sobie grać w grę, nie? Ich kobieta nie powinna czasami nic powiedzieć, bo czasami przesadzają, tak? Grają w piątą godzinę z rzędu i nie zrobią kolacji, albo nie pójdą się wykąpać, bo czasami tak jest, no przyznajmy. A czemu jak kobieta nie zrobi w facecie, bo miała tam mecz, tak? Jakiś tam rankingowy, czy whatever. no Powiedzmy, że jest taka dobra, no? Już taką mile no, no, no. robisz. Nie miałeś koleżanki, które grały. Tematy fantazy, tak? Nie no. no, miałeś koleżanki, które grają w lola, czy nie w Lola, czyli inne takie tak? No. Do no, no. tej pory żyje. Się... No właśnie. No i. To jest Dlaczego to jest tak, tak jest? No ci się zabawkę. No to i my... weź ten łeb z tego mikrofonu. Jezuś. No keśni. i dlaczego ona. Dlaczego tak ma być, że kobieta od razu takie są wielkie pretensje? Że ona nie zrobiła obiadu. Siedziała cały dzień w domu. Mogła rankingować, jak nas nie było. Mhm, ale czy że, od... że mecze są na konkretną godzinę, nie? Mogę zrobić obiad meczek. A ja facet nie mógł zrobić kobiecie raz obiadu? Bo co? To był w pracy. No a jak nie był w pracy, powiedzmy, jest niedziela. Nie. Jest niedziela. O, patnia jest niedziela, budzisz się rano? chłopka mówi. Sorry, idę grać. Mam dzisiaj same meczowe gry, od powiedzmy 10 do 16. Robisz Dobry. obiad. Dobrze. No. Większość facetów miałaby pretensje. Tobie też zrobił jakiś taki obiad bez <słuch> pretensji. <słuch> Najlepszy obiad taki by w ta kobieta. Bo? Ja jestem zajebistym kucharzem. <słuch> ta skromność, no. No ale co, no to, to z drugą stronę, zawsze są pretensje, nie? No. Zauważ, że sprzątanie, pranie i Stereotypy. granie jest Stereotypy. najwięcej pretensji. Stereotypy. Czyje? Luczkie. Luczki. Luczki. Mm. Dobra. To, że już monologowałam, ja tak jak tylko nic nie dodał, bo nie wiem, się zgodził po prostu. Taka dyskusja z nim. Przykro mi, że się zgadzam, nie? Od jutra już nie będę. Na pewno to by była dyskusja, nie? Nie. Dyskusja. Dobra. Nie. A teraz że. jak mówisz, nie ma gier. Tak? Nie mówię, milczę. Przestań. Jest dużo gier. Nie ma gier dla kobiet i dla jest mężczyzn. Gier dla kobiet i mężczyzn. Mówiłeś, że nie ma podziału? Nie. Jest podział. Mówiłeś, że nie ma podziału. Jest. A ja mówisz, że jest podział. Nie ma. <laughs> Dobra, daj mi to powiedzieć, tak? Nie dam. Ja w szkół. Mówiłeś, że nie ma podziału dla kobiet. Znaczy, nie ma podziału gier dla kobiet i dla mężczyzn, tak? A jest podział na konsole? Na kobiet nie. i dla mężczyzn? Konsola jest po prostu do grania dla każdego. Dobra, ale myślę, że NDS. Jest... Ja bym powiedział, że bardziej babki to łupią. Nie, nie, Będę tego to łupiał. Czemu? Pokémony. Mówisz? Tak. A mi się raczej skojarzyło z tymi wszystkimi Cooking Mama te wszystkie... 90% osób jakie znam i ma NDS-a albo 3DS-a. No nie jest 60-70. 5 osób. Ile osób, a nie procent? 60-70. Nie, no sporo. Przykłada się to na 5 osób? Na... no. No, w Polsce nie, oczywiście nie mówimy. Nie, gadam z tobą. Obraziłem oczywiście się. Oczywiście mówimy w Polsce, tak? Obraziłem się, mhm. nie gadam z tobą. Mhm. soczek wypijasz. Mhm. No. Teraz że ten pusty, ten dobry wewnę sobie ja. No, i właśnie się zastanawiałam. No dobra, mówisz, że nie ma, tak? To są konsole dla ludzi, po prostu. Jeśli to kobieta trzy tak? Tak. Ale z drugiej strony, czy kobiety zazwyczaj posiadają własne konsole? Nie, posiadają cudze. Nie, no na przykład... Kradną, a no, no, powiedzmy, jest taka babka, spika się z jakimś kolesiem, ona jest grająca, nie jest grający, spika się jakimś kolesiem, tak? I on ma konsolę. ona? No, ona powiedzmy nie ma. Ale ona jest grająca na komputerze, tak? I nagle odkrywa, no. że na konsoli też można grać. No i co, myślisz, że tracę kupię drugą konsolę? No wątpię. Nie, bo po co? To jest marnowanie kasy. No Jak właśnie, to jest razem? Kasy, tak? No ale, czyli zazwyczaj kobiety korzystają z konsolą no. własnych facetów, tak? Chyba, że to one mają konsolę, a facetie mają PC. Też tak może być. Nie przeczy. Wykorzystają z PCów własnych. Też tak może być, nie przeczę. Albo przyczy. z Nintendo. Ale zazwyczaj handheldy każdy ma swoje. Tak. Ciekawe To twój, nie? Mały handheld, wkładasz w torebkę i was się od mojego handhelda, nie? Tak, Tam moje. są moje gry, moje save'y i tyle, nie? Moje zdjęcia, zdjęcia padną. No możesz NDS-em zrobić zdjęcia, tak? Wiem. Możesz Vitum zrobić zdjęcia. No, wszystkie możesz zdjęcia zrobić. Co prawda niektóre mają jakoś ziemniaka, no ale... Jak <śmiech> mój telefon. <śmiech> mój telefon. I co ty chcesz do mojego telefonu? Ważne, hmm. że odbiera telefony. I słuchawki na nim działają wszystkie, nie to co u ciebie. No. <śmiech> <Wiesz. śmiech> od czego ode mnie. No i konsole. I przechodząc z konsol od razu, ostatnio u ciebie kolega stwierdził, że nie lubi Nintendo, bo nie ma tam systemu trofeów. Tak. Co jest dla mnie dziwne, bo długo, długo, długo, długo nie było systemu, w ogóle trofeów, tak? No masz na playu trójce. A, ja wiem, że musisz tylko o Nintendo. Nie, nie, nie, ja mówię o, o kompach, tak? No e, nawet na kompa już teraz masz. No. System. No. To jest dla mnie okropne. Nic nie daje. Nic nie daje, ale ty to chcesz miecić. No mózg się to rzuca, nie? Nie, akurat na kąpie nie. Na kąpienie, nie, ale na konsoli? Też nie bardzo. No jak Czas, no, czasami. Może czas do czasu, no, no, na trofeum ta, takie ta. małe. No no no, mówi to Jacek, który mi każe pijać trofea. Bo właśnie, zastanawiałam się, czy jak kobieta lubi trofea, to się staje automatem do zdobywania trofeów, mhm. na które facet nie ma ochoty. Trophy for. No, trophy for. Nie, to już nawet jest poziom wyżej, wyżej trofeów. Trophy slave. No, trophy slave. Sexy trophy slave. No, bo ty. Sex for trophy slave. Jak grasz na Play'u 3, no to jednak nie ominiesz tych trofeów, tak? Można. Znaczy, możesz sobie wyłączyć powiadomienie, ale mhm. nie wyłączysz całego systemu trofeów, nie da rady. Nie. Więc, no, może Ci nie pokazywać, ale zdajesz sobie sprawę, że to tam jest. Chyba, że grasz w gry bez trofeu. Nie ma gier bez trofeu. Kiedyś były. Ale teraz już nie ma gier bez trofeu, więc no. nawet nie ma co o tym mówić, tak? No i... Są niektóre takie trofea, które są bez sensu zupełnie, tak? Włącz grę codziennie przez tydzień, albo włącz przed dziewiątą rano, albo nie wiem co tam, jakieś dziwne rzeczy, nie? Wychoduj kwiatka. Wychoduj kwiatka, o Jezus Maria. No, wychoduj kwiatka. No i teraz czasami się nie chce. No i masz tą kobietę, ona lubi grać, mówisz jej zrób to. A później się dziwi, że na przykład ona chce mieć swój własny... Powiedzmy... Konto. Swoje własne konto. Bo dlaczego? Bo ona my mogła grać w te gry i zabijać sobie level, nie? W tym... No ja po co. jak po co? Mówi to Jacy, który jest trofi forem w Jak może przedłużać penisa swoim mężczyźni? E-penisa. Nie rozumiem. Rozwiń. Więcej trochę uprększy. E-penis z się można chwalić na internetach. Mm, Smagać mm. nim innych użytkowników. Czyli mówię, że to taki... coś jak cycki u kobiet. Nie, nie, nie, nie. Właśnie nie cycki u kobiet, bo się chwalisz czymś innym, tak? Nie chwalisz się czymś swoim, tylko czymś takim należącym do ciebie, tak? Czyli mógłbyś, na tej samej zasadzie, chwalić się kobietą, A możesz to. się dodatkowo jeszcze pochwalić, że kobieta ci wbija trofeja. <śmiech> tak, <śmiech> oczywiście. I możesz się pochwalić, że kobieta ci gra w ogóle, tak? Mnie trzymać? Pada w ręce, co czasami to już jest sukcesem. Pada go do buzi, nie robi sobie zdjęć na Instagramie. Co? Jest tematem u fałszywych gamer girlsach? Gdzie na przykład widziałam takie zdjęcie, gdzie Babka siedziała przed drukarką i wiesz... Umiem korzystać z komputera, nie? Pedałki. <laughs> Więc wiesz, to już jest temat na osobną w ogóle. Może nie? Ile mamy? Nie wiem. Czasu na prawda. O, jak pięknie. No i konsolę. Ale mówiliśmy o giemy, ale... Trochę, nie. Ci... Tak troszeczkę, ale to taki był bliźnięty temat, nie? Mati. Znaczy można to rozwinąć, każdy temat można rozwinąć. <śmiech> masz ludzi, którzy rozwiną ci każdy temat omówią całkowicie i nie dadzą nawet zadać pytań, nie? Są tacy. Nie wiem, o kim mówić, nie znam <śmiech> I jeszcze jedna rzecz, która mnie zastanawiała, to no bo... Wiesz, masz kuliczkę hmm. na soczku? Co? Kuliczkę na soczku? No, kurczę, no, dobra, nieważne. No. <laughs> Nie mam podzielności uwagi, sorry, kartki, No, Tak, konsola. No i teraz na przykład, o, kwestia konsol. Babka ci bieram na twojej konsoli i konsola ma The Ring of Death. To jej wina. Dlaczego? Bo dotknęła. <laughs> jakieś tam szminki I właśnie teraz albo jest wirusy mój, naściągała. Czy... Jak można na konsoli wirusów naściągać tutaj? no mogą wszystko. Coście kuchni chumbul ty. I musi odkupić teraz. Mhm, mm no. I to nie chciałem. Tylko trofeum. Ale... Pieniędzmi, to Patrz. są to, że... Facet zrobi rozpierdziel w kuchni w porządku. Zbije kilka talerzy w porządku, tak? Nie wiem co mi insynuujesz. Jeszcze żadnego talerzy. Popsuję babkę w konsolę, tragedię. Owej. Króto. No i dlaczego? Bo zepsuła coś czyjegoś. No patrz. A jak ty popsujesz czyjeś talerze, to jest dobrze, tak? Dobra, zepsuję ci talerz za dychę, a ty mi konsole za 1600. A jak na przykład facet wiedzie samochodem w ścianę, to też jest dobrze? A jak kobieta wiedzie samolotem, nie wiem, do przystanek taksów przystanek. Nie, był taki teraz wypadek, miał samolot, że wjechał w taksówkę, nie? Można, no. no czy tam jakiś był wypadek i on jak się przewracał, leciał tam na autostradę, zahaczył, to taksówkę robnął. Okej, okay. można. No. Wzięłam zdjęcie takie właśnie, było bardzo magiczne, no. Ale to nigdy nie jest równo, nie? Nigdy nie ma tego równo Zawsze jest. Ale dobra, popsuje się. Równo pewnie kończy się kopalnie. <głos> Popsuje się, tak? Cokolwiek. Trzeba odkupić. Powiedzmy, ale dobra, przejdźmy na komputer, że popsują się kodeki. Nie? bo go. I no. na przykład, wytłumacz mi, dlaczego, jak ja czegoś nie mogę znaleźć i mówię ci, żebyś poszukał, to wychodzi z założenia, że nie umiem nawet Google odpalić. Bo ja potem przychodzę, odpalam Google, wpisuję jedną rzecz i już mam pierwszą na tą stronę. Nie. Tak. Wielokrotnie było tak, że przeszukałam pół internetu i nie było. I ty włączałeś poszukać 5 sekund i powiedziałeś, ja też nie ma. Szukasz po nie internetu, ale ja zawsze mm -hmm. wszystko znajduję. A jak czegoś nie znajduję, to znaczy tego nie ma. Ale zauważ, że większość facetów wychodzi z założenia, że babki to się w ogóle technicznie nie znają na niczym. Ciekawe nie. dlaczego? No nie wiem. Tak? Jak się włącza resetem komputera. Nie, ja miałam tak popsuty. On działał na potecie, wiesz? Dobra, dobra. Tak, jak tak tam ten tak. komputer dalej działa na ten sposób, że jak przyblokujesz guzik, to musisz go łyżeczką uwolnić. Bo ci się komputer nie włączy, będzie się resetował na stop. No więc wiesz, on nie takie motywy. No mój brat miał tak zrobiony komputer, że nie do się resetem włączał, to musiał być podłączony do kontaktu, bo inaczej to ci nie załapał. Znaczy do kontaktu, musiał być... No. Um... Musiał być podłączony do kontaktu, tak czy siak. Nie, coś tam było z tym. Nie, guzik mu nie działał. Musiał podłączyć do kontaktu, żeby włączyć ty, komputer. O, to jest normalne, że musi być w kontakcie. Ale nie wciskał guzika. Ha. A po prostu włączał do kontaktu i komputer się włączał, nie? Okej. Więc nie takie patenty się robiło. Można? No, ile razy ja przeinstalowywałam na Ostradę, bo. Bo na Ostrada to zło. Ale przez pierwszy miesiąc mam w ogóle nie działała. Musiałam tam, takie jogi robiłam z tą neostradą, choć nie mogłam patrzeć na ten modem nieszczęsny. Chociaż raz też zabłyszłam, bo zablokowałam neostradę nie blokerem tylko antywirusem. <śmiech> I dzwonię do pana z protezją, nie? Czy on mi nie działa? Pan no. mówi, proszę sprawdzić antywirus, nie? Ja Kobiety. No, ale faceci też popełniają dużo takich błędów. Dużo facetów, którzy się nie znają na niczym. Coś mi sugerujesz? Nie, no ty się znasz. Nie wiem, czemu ty wychodzisz z założenia, że ja znowu sobie nie dam rady nie znaleźć. Coś mi sugerujesz? Mogę dopiero zacząć. Coś mi sugerujesz? Zadziałaj się. Coś mi sugerujesz? są pomówieniem. No ale dlaczego nie można kobiety tak to właśnie na podobnym poziomie? No i tak jemy Nie widzę. tak gdzie kobiety w kopalniach? Nie chodzi mi o kopalnie, chodzi mi o technologię. No, są kobiety, które znają się na technologii. I co? <śmiech> <śmiech> Rozwiniesz to jakaś sytuacja. Trochę... Wolę nie, nie zagłębiać się w ten temat co, fantazy. <śmiech> co o No i po tym, jak zwykle, w moim monologu nieprofesjonalnym z Jackiem, który jest nieprofesjonalnym, jakąś konkluzję mamy? Słuchaj, konkluzję mamy że... Nie ma kobiecych i męskich gier, nie ma kobiecych i męskich konsol. Nie Baby ma, są głupie, mężczyźni nie ma równo to. Tak, są uprawnienia pomiędzy graniem, między kobietami a mężczyznami. Hmm. Jak się wchodzi w związek, gdzie ktoś już ma konsolę taką bardziej stacjonarną, to się nie dokupuje drugiej. Nie wolno i psuć. Każdy ma swoje handheldy. Nie wolno i psuć. Tacy ci nie robią obiadów, jak kobieta gra. Nie wolno i psuć. Zresztą kobieta jeszcze bardziej jest uciśniona. Jeśli gra w gry. Ale nie przez swojego faceta, tylko na przykład przy mamusie. Okej. Okay. <głosy> no widzisz, u faceta to jest takie, wiesz... Jeszcze jest dziecinny, ale abrupt, no bo to facet, to facet. A jak już dziewczyna, na przykład nie chce się sprzątać, a gra, to już jest tak... Uh, no normalnie tylko wyrzucić przez okno i pogrzebać, bo to do niczego się nie nadaje. Faceci że... się nie starzeją, tylko zmieniają zabawki. No. Bo no, w tym coś jest, tak? No, naprawdę tylko, że każdy ma inne zabawki, Niektóre wolą samochod... niektórzy wolą samochodziki, a niektórzy wolą zbierać trawkę w Elder nie? Tak? Nie <śmiech> wiem co mi sugerujesz, ja się nie znam, nie mam zdania. Nie grałeś nigdy w gry, tak ty tylko jesteś męskim mężczyzną. Gry są który... złe, szatan bami kręci. Tak, na pewno? Tak. <śmiech> okay. I... Dzisiejszy odcinek sponsorował Soczek Cymes. Victoria <grymne> Wiktoria nie, Cymes. Napój się... jabłkowy. Produkowany z zagęszczonego sota Nie, bo się, się z wyczepią, nie? Emulgator B13. <grymne> sponsorował ten odcinek. Najlepszy ja emulgator. Cholecy. <grymne> Mówiła Krystyna Czubówna. Tak. Jeszcze chciałam coś na jakiś temat kulturalny. To jest sam chleb, więc kultury nie ma. No, już co? Wiesz co? <grymne> Żartuję. co? się Mówiłem chlash. Chciałam tylko pum, pum, pum, pum. powiedzieć. Chciałam tylko powiedzieć. W następnym odcinku może poszukam coś na temat jakichś głupich artykułów, głupich... Filmów. Filmów, ale na temat gier na przykład. Te wszystkie reportaże TVN-u. Te o, wszystkie... Zapalenie moczu. Zapalenie moczu, tak. Te wszystkie artykuły, co wypisali, tak? Jakieś... No nie wiem. Pokazywałam ci, że GTA 5, na przykład było w gazecie, tak? Tak. To się wypowiadali ludzie na Dalej ten temat. Dalej mam w gazecie gdzieś. No, więc na ten temat można porozmawiać, nie? Spróbujemy, co z tego wyjdzie. Dokładnie, no. A tym razem... Tymczasem, tym borym czasem... lasem... Co? Nie znam dalej, ty. No co jest dalej? No? To jest całe opowiadanie, to bajka czy cokolwiek. Tymczasem, borym lasem... Machaj! <laughs> Tymczasem, borym lasem... Był ...z narządkiem, narządkiem. Dobra, zostawmy to może, Jacku. Przećwiczysz tą twórczość na następny raz. <grych> Trzymajcie się ciepło w tą jesienią zimę I... Trzymajcie się ramy, to się ucieszymy. <śmiech> po usłyszenia, nie do pogadania, co no po usłyszenia. Po usłyszenia niedługo, może to przerobię, nagrywamy, co to, to za dzisiaj dzień jest wtorek. Wtorek. Nagrałam do wtorek, więc... pa